Minęła 17. Tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Maria Furdyna i Andrzej Kocjan. Były prezydent Bronisław Komorowski komentuje najnowsze wydarzenia w pisie. Morawiecki założył własne stowarzyszenie Kaczyński zwołał pilną naradę kierownictwa partii. Zobaczymy jak to się rozwinie. Prezydent Francji przyjedzie do Polski w najbliższy poniedziałek. Emmanuel Macron będzie w Gdańsku. Bakterie Grupy E. coli w próbkach wody w Augustowie zebrał się sztab kryzysowy. Jaka przyszłość czeka Prawo i Sprawiedliwość? Czy partii grozi rozłam? Nie milkną komentarze po tym, jak Mateusz Morawiecki, mimo sprzeciwu liderów PiSu, założył własne stowarzyszenie. Nazywa się Rozwój Plus. Dołączyło do niego prawie 40 posłów tej partii. Stało się tak, choć prezes PiSu Jarosław Kaczyński miał ostrzegać, że ci, którzy przystąpią do stowarzyszenia, nie zostaną wpisani na listy wyborcze partii. Problem mają wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości, bo nie wiadomo jakie zamiary ma Mateusz Morawiecki. Tak mówił w Radiowej 1 były prezydent Bronisław Komorowski.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 Prezydent Francji Emmanuel Macron za kilka dni będzie w Polsce. Pałac Elizejski poinformował, że francuski przywódca odwiedzi w najbliższy poniedziałek Gdańsk, gdzie odbędzie się francusko-polski szczyt na szczeblu ministerialnym. Spotkanie odbędzie się w związku ze zbliżającą się pierwszą rocznicą podpisania traktatów Nancy, wzmacniającego relacje między Paryżem a Warszawą.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 w próbkach wody w Augustowie na Podlasiu wykryto bakterie grupy E. coli. W mieście zebrał się sztab kryzysowy, który poinformował, że prawdopodobnie problem jest miejscowy. Zanieczyszczenie ujawniono przy jednej ze stacji benzynowych. Wodociągi już prowadzą płukanie tego odcinka sieci. Magistrat zapewnia, że sytuacja jest stabilna, ale do czasu wydania ostatecznej decyzji profilaktycznie w całym mieście zaleca się używać do celów spożywczych wody po przygotowaniu lub butelkowanej. Inspektor sanitarny w Augustowie na bieżąco będzie informował mieszkańców o jakości wody w sieci wodociągu. To są aktualności jedynki. Wzrasta liczba cyberataków na Polskę. W ubiegłym roku zespoły reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni odnotowały prawie 700 tysięcy zgłoszeń. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że coraz częściej cyberprzestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję. Widzimy masowe generowanie bezbłędnych wiadomości phishingowych.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 Giełda papierów wartościowych w Warszawie świętuje 35-lecie powstania. 16 kwietnia 1991 roku odbyła się pierwsza sesja z udziałem siedmiu domów maklerskich. Na początku działalności sesje giełdy odbywały się raz w tygodniu, a kursy zapisywano ręcznie na tablicę. Dziś warszawska giełda jest symbolem siły i sukcesu polskiej gospodarki, mówi prezes giełdy Tomasz Bardziłowski. W ciągu tego roku już sześć kolejnych rekordów indeks WIG na poziomie 130.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 To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na Pomorzu Zachodnim pochmurno, w centrum i na Lubelszczyźnie możliwy przelotny deszcz, a w pozostałych regionach bezchmurnie i pogodnie. Temperatura od 10 stopni na Suwalszczyźnie i podchalu 11 na Pomorzu, 15 w centrum do 19 na ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie to 1006 hektopaskali.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 Reklama Autopromocja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 Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. 12 minut po godzinie 17, ekspres jedenki z Sopotu, plenerowe studio z widokiem na sopockie molo. No sporo słuchaczy pojawiło się przed naszym plenerowym studiem. Przed chwilą jedna z pań powiedziała, a usłyszałam w radiu, że jesteście w Sopocie, to przyszłam. I słusznie, bardzo się cieszę. W naszym plenerowym studiu jest także goście zapowiadany Tomasz Lipiński, muzyk, autor tekstów, lider zespołów Brygada Kryzys i Tilt. I zastanawiam się, czy mogę powiedzieć sopocianin z wyboru? No absolutnie, tak, tak. Od lat tak naprawdę, ale z a dlaczego ta Warszawa taka ja już się... zaczęła być uwierająca w pewnym momencie? Nie, no ja się zakochałem w Sopocie jako nastolatek. W Sopocie Wie? czy w dziewczynie z Sopocie? Yy, najpierw w Sopocie. <laughs> <laughs> Nie, zakochałem się w Sopocie jako szesnastolatek jako, jako tak naprawdę. Yy, wydawało mi się to miejsce czymś tak zupełnie niezwykłym. Taka mała enklawa pośrodku wielkiej aglomeracji. To jest to, co się właściwie na świecie nie zdarza. I to jeszcze taka piękna enklawa i tak pięknie położona. I właściwie wszystkie jakieś te tropy moje życiowe tak poprowadziły, że od początku lat 90. Zamieszkałem tutaj z żoną z dziećmi w Sopocie. No później, tak jak mówię, miałem różne przerwy z powodów zawodowych, osobistych i innych, ale tak moje no obie córki tutaj chodziły do szkół, tu się wychowywały i od y, trzech lat, prawie od dwóch i pół roku, już mieszkam na stałe w Sopocie, już osiadłem tutaj i się stąd nie ruszam. Ja zapytam zaraz o te ulubione miejsca, przynajmniej o te, o których pan może powiedzieć, no bo pewnych miejscówek pan, zakładam, nie będzie chciał zdradzać, okay. ale ja też nie bez przyczyny zapytałam o te Warszawę i o ten kontrast, Aha. dlatego że pan też ostatnio napisał, że Warszawa jest pasywno-agresywna troszeczkę w takim kontakcie. No jest coś takiego, znaczy Warszawa jest takim miejscem, do którego się jedzie robić karierę, tak zarabiać pieniądze. To jest dość oczywiste, więc też jest trochę tak, że wszyscy ludzie z Trójmiasta, którzy chcieli robić karierę, pojechali do Warszawy, zostało to trochę odfiltrowane, więc tu jest po prostu troszeczkę tak jakby spokojni. Tak? To znaczy ludzie mają więcej czasu, żeby rozmawiać ze sobą. Jak w Warszawie się spotykamy, z trudem ustaliwszy termin na kawę, to ta kawa trwa 12,5 minuty. Do... I kosztuje 40 zł. mam spotkanie, a, a tutaj się spotykamy na kawę, gdzie mamy czas porozmawiać o różnych rzeczach, siedzimy przez godzinę i z tego wynika dużo, dużo dobrego, to znaczy dużo takiego yy, społecznego poczucia yy, takiej współodpowiedzialności za miejsce. Ja to bardzo wyraźnie czuję w Sopocie. Oczywiście różni ludzie, różne środowiska mają różne pomysły. To jest normalne. A w jaki sposób pan tę współodpowiedzialność odczuwa za, za to swoje miejsce? Wszyscy, wszyscy bardzo, Sopocianie bardzo się przejmują tym, co się w Sopocie dzieje. Naprawdę. Są bardzo zainteresowani co idzie dobrze, co idzie niedobrze. Nie boją się krytykować, nie boją się chwalić. Yy, ale są Ciebie bardzo... czy turystów? Yy, no z turystami jest problem jak na całym świecie, bo jesteśmy zalewani. No, jak sprawdzałam, dwa miliony turystów przyjechało do Sopotu w ubiegłym roku, więc tak, to jest rzeczywiście tak. spory no, tłumy. Jesteśmy trochę przeciążeni, zwłaszcza ruchem, ruchem samochodowym. Wydaje mi się, że w jakiejś perspektywie trzeba by się zastanowić, jak to jednak zacząć ograniczać w lecie. Znaczy, to już się zaczyna dziać. Już powstała pierwsza strefa, taka, która w lecie będzie trochę ograniczona. Ale myślę, że no, to jest jakiś większy problem, który wymaga rozwiązania, bo. Yy, no tak, to jest ciężko lata. Rzeczywiście to. I yy, to rzeczywiście widać w każdym takim bardzo tak, turystycznym tak, mieście. Na Tutaj, świecie, tak. tak, to prawda. Teraz y, usłyszeli Państwo dzwonek, to Sopocka Karuzela właśnie ruszyła. Y, panie Tomaszu, gdybyśmy teraz mieli wyjść z naszego studia i zabrałbym mnie pan na spacer po swoim Sopocie, to od czego byśmy zaczęli? O, właściwie. W Sopocie jest... Poza cudowne. Tym, że na kawie u pana. W Sopocie jest tak. W Sopocie jest cudowne to, że właściwie wszędzie jest pięknie, tak? prawie wszędzie. No, są jakieś takie mikromiejsca, jest ich coraz mniej. A tak to właściwie no, to jest jeden z powodów, dla których, dla których się zakochałem w tym mieście przed laty. To, to właśnie, że jest piękny, tak? Znaczy, że i las jest piękny, i morze jest piękne, i plaża, i molo, i, i dolny Sopot z tymi pięknymi uliczkami, górny Sopot z tymi pięknymi willami. Yy, no Właściwie i, czy, czy hipodrom, czy, czy no, no, naprawdę w którąkolwiek stronę pójdziemy, w którąkolwiek ulicę skręcimy, to właściwie wszędzie jest coś, co... co od razu się chce wyciągnąć komórkę i sfotografować dzisiaj, to zresztą, tak? To widziałam, że pan robi, bo zajrzałam na pański Instagram, no i to może na Instagramie bardzo często się pojawia. Tak, no ja... chyba pan dużo, dużo dobrej energii z tego ja może czerpie. Ja ujadam ja to miejsce po prostu i... Fantastycznie się tu czuję i cieszę się, że, że, że tak się moje życie potoczyło, że mogę tu mieszkać. Moja mama tutaj spędziła ostatnie ćwierć wieku swojego życia. Też udało mi się przeprowadzić z Warszawy tutaj. Sprzedała mieszkanie w Warszawie przed laty i, i kupiła mieszkanie tutaj, to w którym obecnie mieszkam. Yy... No myślę, że i to przynajmniej o 20 lat przedłużyło życie tak naprawdę. Mówię absolutnie poważnie. A jeszcze zastanawiam się nad tym, czy jak pan sobie spaceruje sopockimi olicz oliczkami, ktoś pana zaczepi albo krzyknie jeszcze będzie przepięknie, albo chce zdjęcie, to zakładam, że nie ma z tym problemu. Nie, to jest akurat dlatego właśnie, że w Sopocie wszystko się dzieje na takiej... Że, że właściwie no ta, wszystko się dzieje na takim bardzo prywatnym, no wszyscy ludzie się spotykają tutaj, ten, ten dystans jest krótki, yy, można i panią prezydent spotkać i, i radnych i to nie są, to, to gdzieś wszystko, się, te wszystkie ścieżki się krzyżują na niewielu ulicach, więc, yy, więc nie ma oczywiście z tym problemu, tym bardziej, że to jest na ogół bardzo, bardzo miłe, bo ludzie na ogół, podchodząc z miłym komunikatem, z podziękowaniami, z uśmiechami. Także to jest, to jest oczywiście strasznie fajne, bo jakoś tak daje też po tych latach pracy na, na niwie kultury, daje takie poczucie, że, no, że, warto było. że coś tak, że coś jakiś sens w tym był jednak. A, a czy to miejsce też natchnęło Pana do tego, żeby napisać swoją autobiografię właśnie zatytułowaną jeszcze będzie przepięknie? Nie. Nazwano u pana zresztą po lekturze tej książki, że jest pan kronikarzem nostalgii. Szalenie mi się to spodobało. <śmiech> to, to ciekawe, tak. No, tak, tak. Nie, nie. No, znaczy, to miejsce pozwoliło mi się skupić nad, nad, nad pisaniem tej pierwszej części i drugiej części, którą właśnie skończyłem, która poszła do drukarni. W maju będzie już, pod koniec maja będzie już y, premiera. To w dobrym momencie pana łapiemy. Tak, <śmiech> <śmiech> więc, y, więc mogłem w spokoju względnym, pomijając remonty sąsiedzkie, y, dokończyć pisanie tych tu, tu, dwóch książek i no, w ogóle trzeba powiedzieć Sopot jest miastem seniorów tak? to znaczy gdyby nie młodzież studiująca tutaj, gdyby nie akademiki gdyby nie Uniwersytet Gdański i tak dalej to y, mielibyśmy tutaj bardzo niewiele młodych twarzy y, to jest też szczególne y, miejsce pod tym kątem jest to miejsce niezwykle aktywnych seniorów, którzy się fantastycznie organizują i, i morsują i tańczą i się spotykają i uczą się ja sam nie ukrywam, że no, też jestem już seniorem, bo już kończę w tym roku, w sierpniu 71 lat już, więc kawał życia za mną i, i fajnie też jest żyć wokół ludzi, którzy pomimo tego, że się urodzili dawno temu, mają to sobie za nic i, i chcą żyć tak jak tak tylko, jak im zdrowie pomaga, dzięki czemu są zdrowsi oczywiście. My się bardzo też cieszymy, że chociaż kawałek tej energii przez te dwie godziny w czasie popołudniówki radiowej jedynki mogliśmy chwycić od Pana, od wszystkich Sopocian, którzy tutaj się pojawili. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za wizytę w naszym plenerowym studiu. Bardzo dziękuję studium. za zaproszenie. Tomasz Lipiński w Ekspresie Jedenki prosto z Sopotu. 26 minut po godzinie 17. Ekspres Jedynki prosto z Sopotu. Urodzinowo, no bo setne urodziny obchodzi radiowa jedynka. A w Sopocie, no, przed chwilą Tomasz Lipiński mówił, że i życie sobie można y, przedłużyć i y, natchnienie poczuć. Można robić jeszcze dwie rzeczy na L. Można się polansować. I leczyć. No i właśnie od ponad 100 lat, co przyciąga także turystów i miejscowych do korzystania ze źródła solankowego Świętego Wojciecha, niedawno z okazji stulecia odnowiono tutejszy zakład balneologiczny, a konkretnie odwzorowano tak zwane pokoje kąpielowe, w których przedwojenni kuracjusze dbali o swoje zdrowie. To może teraz z za nią Zakrzewską znowu zajrzymy do zakładu balneologicznego? Na trzy, cztery, machamy nóżkami i rękoma. Znajdujemy się na basenie solankowym. Ze mną jest fizjoterapeuta Tomasz Ostrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego woda solankowa jest tak cenna? E, woda solankowa, a dokładniej woda bromkowo-jodowo-sodowa, wydobywana jest ze Zdroju Świętego Wojciecha w Sopocie. Ma właściwości przeciwzapalne, między innymi dobrze działa na problemy skórne, na przykład na łuszczyce. Dodatkowo ma przez działalność ćwiczenia w basenie solankowym poprawiamy krążenie, przyspieszamy metabolizm, a przez ćwiczenia również zwiększamy zakres ruchomości w stawach. Pani regularnie tutaj kąpieli zażywa? Oczywiście, że regularnie, no przecież nie może być inaczej. Korzystamy i z basenu, i z kriosauny. No po prostu obsługa jest rewelacyjna. Uśmiech, doświadczenie, taka dyscyplina, którą nam Pan Tomek, Pani Magda i wszyscy inni tutaj nam szykują, więc jest rewelacja. A jeszcze fakt, że to budynek, który ma ponad 100 lat i taką historię. Wiecie? Oczywiście, budynek jest historyczny, wnętrza są piękne. Także wszystko jest super. Wszystko nam się podoba. Jak często trzeba zażywać takie kąpiele solankowe, żeby przyniosło to wymierne efekty? Optymalnie ćwiczenia w basenie solankowym powinno być dwa razy w tygodniu. Również jak ktoś ma możliwość i chęci odpocząć, zregenerować się, to jest możliwość wykorzystania hydromasażu solankowego, gdzie możemy poleżeć i w ciepłej temperaturze solankowej również odpocząć. Ciepła woda. Aż fantastyczna. A instruktorzy tutaj, fizjoterapeuci rewelki proszę pani. Co, czuje się Pan uzdrowiony po takiej kąpieli? Ależ oczywiście, że tak. Solanka to samo zdrowie. Regularnie Pan tak tutaj ćwiczy? Ależ dwa razy w tygodniu. I co, widać efekty? Po jakim czasie? A nie widzi Pani? Nie no, widzę. Pan wygląda jak młody Bóg, no tak. Tak ze 30 lat młodziej po wejściu tutaj. No to wszystko tego Pana z tyłu, bo on tak mi tutaj co czuj do niej. Więc jest to bardzo dobre działanie dla osób, które się borkają z problemami bólowymi, ze zmianami zwyrodnieniowymi, a szczególnie dla pacjentów, którzy są po endoprotezach stawów biodrowych albo kolanowych, dzięki temu, że woda powoduje wyporność. Więc taki pacjent ma możliwość wykonywać ruchy, których normalnie nie jest w stanie wykonać. A jakie efekty w poprawie swojego zdrowia widzi Pani po takich? Panie, no jednak sprawność ruchowa jest zdecydowanie lepsza. Sylwetka się prostuje dzięki odpowiednim ćwiczeniom, bo one mają no, duży wpływ na, na mięśnie, na stawy, no generalnie na wszystko, na dobre samopoczucie. Hop, hop, nie wstrzymujemy oddechu. Hop, hop, wyżej unieś kolana. Czemu warto brać udział w tego typu kuracjach? No, dla własnego zdrowia, jakby samego, samego dobrego poczucia. I, i, i To jest inwestycja w siebie. Więc jeśli są Państwo w Sopocie i mają chwilę, to warto przyjść tutaj do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego i skorzystać z takich kąpieli solankowych, bo dają one młodość, witalność i... Energię. W Sopockim Zakładzie Balneologicznym była Ania Zakrzewska. Jak coś, to porozmawiamy za nią. może będziemy ją wypożyczać, żeby poprawiać humory wszystkim tym, którzy się krępują, pokazać na plaży w tym sezonie w kąpielówkach albo w kostiumie kąpielowym. Wszystkim powie, że wyglądają jak młodzi bogowie. To Radiowa Jedynka, prosto z Sopotu, jest 17.30. Skrót aktualności Andrzej Kocjan. Morawiecki zakłada własne stowarzyszenie. Kaczyński zwołuje pilną radę kierownictwa partii. A najnowsze wydarzenie w PiSie komentuje Bronisław Komorowski. I zastanawia się, jakie są intencje byłego premiera. Czy on chce odejść i założyć własną odrębną partię, czy też tylko chce nacisnąć na kolegów z radykalnego skrzydła PiSu? Aby zagwarantować sobie i swoim ludziom odpowiednie miejsca na listach wyborczych, mówił w radiowej jedynce były prezydent. Wzrasta liczba cyberataków na Polskę. W ubiegłym roku zespoły reagowania odnotowały prawie 700 tysięcy zgłoszeń. Głównym źródłem cyberataków w Polsce jest Rosja. W próbkach wody w Augustowie na Podlasiu wykryto bakterie grupy E. coli. W mieście zebrał się sztab kryzysowy. Prawdopodobnie problem jest miejscowy. Zanieczyszczenie ujawniono przy jednej ze stacji benzynowych. Wodociągi już prowadzą płukanie tego odcinka sieci. 148 pytonów królewskich znaleźli policjanci w jednym z budynków na prądniku białym w Krakowie. Jeden wąż uciekł i został złapany na klatce schodowej. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane pod opiekę właściwej instytucji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie świętuje 35-lecie powstania. W 1991 roku odbyła się pierwsza sesja. Na początku sesje odbywały się raz w tygodniu, a kursy akcji zapisywano ręcznie na tablicy. Pełne wydanie aktualności o 18.00. A teraz 17.32 na zegarach, przypominam jeszcze do godziny 18.00 po południówkę radiowej jedynki prosto z Sopotu, no prawie przy Sopockim Molo jesteśmy. Mówiliśmy przed chwilą, że w Sopocie co roku pojawia się 2 miliony turystów, już za chwilę będziemy sprawdzać czy w tym roku będzie ich jeszcze więcej. 17.35 po południówkę radiowej jedynki prosto z Sopotu. No... Tyle tlenu i tyle jodu, to my dawno nie zażyliśmy. Wiem, że będziemy dzisiaj wszyscy spali jak zabici. Wrócę jeszcze na sekundę do tych statystyk, o których mówiliśmy dzisiaj także w Popołudniówce. Dwa miliony turystów, tyle osób rocznie przyjeżdża do Sopotu, żeby podziwiać to piękne miasto, w którym dzisiaj jesteśmy. I co ciekawe, przeanalizowano płatności kartami kredytowymi. No i z tych analiz wynika, że najwięcej pieniędzy zostawiają mieszkańcy Gdańska, Warszawy i Gdyni, w Sopocie właśnie. Natomiast jeśli chodzi o turystów z zagranicznych, granicy, no to najwięcej ich przyjeżdża z Niemiec, ale to Norwegowie zostawiają tutaj najwięcej pieniędzy. Teraz będziemy sprawdzać, czy tych pieniędzy w kasie będzie jeszcze więcej. Ekspres gospodarczy. Bo tak naprawdę teraz będziemy mówić o tym, jak będzie wyglądał tegoroczny sezon wakacyjny w Polsce. To oczywiście w związku z sytuacją na świecie, obawami o bezpieczeństwo, no ale także rosnącymi cenami wyjazdów zagranicznych, rosnącymi cenami biletów lotniczych także. Więc wielu ekspertów przewiduje, że ten sezon wakacyjny w Polsce może być rekordowy. No i pytamy o Bałtyk, no bo tutaj jesteśmy. Czy wakacje przyciągną jeszcze większe tłumy na nasze polskie morze niż w poprzednich latach? O to pytał ekspertów Błażej Prośniewski. Czy tegoroczny sezon wakacyjny dla polskiej branży turystycznej będzie rekordowy? Na razie trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo też sytuacja geopolityczna na świecie jest bardzo niestabilna i skomplikowana, a na to nakłada się droga ropa co chociażby winduje ceny biletów lotniczych. A to wszystko sprawia, że wielu z nas po prostu wstrzymuje się z decyzjami w sprawie letniego wypoczynku, obserwując to, jak rozwinie się cała ta sytuacja. Według Marzyny Markowskiej, redaktor naczelnej portalu waszewakacje.pl więcej na temat tego, jak będą kształtowały się tegoroczne trendy wakacyjne, będzie można powiedzieć po majówce. Zaraz mamy majówkę, zrobi się cieplej. Wszystkim przypomni się, że no, wakacje trzeba jednak wybrać i zaplanować i ten czas oczekiwania wstrzymywania się z decyzją raczej będzie zmierzał ku końcowi będzie to sezon na pewno też e, okazji last minute w biurach podróży, z uwagi na to, że właśnie ten okres sprzedaży został zakłócony przez wydarzenia globalne. I choć wielu z nas jeszcze zwleka, to oczywiście są też i tacy, którzy wolą mieć wakacje wcześniej zaplanowane. Na podstawie dotychczasowej liczby zapytań czy rezerwacji, jak mówi Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki, można natomiast wnioskować, że tegoroczny sezon nad Bałtykiem będzie bardzo dobry. Jednocześnie według ekspertki, nie Koniecznie musi być to efekt wojny na Bliskim Wschodzie i jej konsekwencji. Branża turystyczna rzeczywiście obserwuje rosnące zainteresowanie wypoczynkiem w kraju, w tym szczególnie nad Polskim Morzem. Widać to zarówno w liczbie zapytań, jak i w tempie rezerwacji na sezon letni. Nie jest to jednak gwałtowny zwrot, a raczej stopniowe umacnianie się trendu, który pojawił się już wcześniej. Polacy coraz częściej traktują krajowe wyjazdy jako pełnoprawną alternatywę dla zagranicy, a nie tylko opcję z konieczności. A co przyciąga nas nad Bałtyk? Pewnie nie pogoda, która lubi być kapryśna i nieprzewidywalna. Dlaczego zatem coraz chętniej wybieramy polskie wybrzeże na wakacje? Tu, jak mówi Marzena Markowska, powodów jest co najmniej kilka. Oprócz oczywiście ogromnego sentymentu, który mamy do tych wakacji nad naszym morzem, to jest też kwestia pewnej wygody, jeśli chodzi o dojazd. Ale też oferta, która naprawdę się rozszerza i jest w coraz wyższym standardzie nad Polskim Morzem powstało mnóstwo e, nowych obiektów noclegowych, które też bardzo rozwijają swoją ofertę. To jest naprawdę światowy poziom. E, przyciągają też wielu turystów zagranicznych, czego przykładem jest chociażby fenomen czeski. Także myślę, że to nie jest tylko przyzwyczajenie, ale też coraz większa konkurencyjność tej oferty i jej standard. Przy tej okazji warto też pewnie rozprawić się z jednym mitem mówiącym o tym, że wakacje nad Bałtykiem są drogie, a czasami nawet droższe niż na przykład nad Morzem Śródziemnym. To nie jest do końca prawda, bo to zależy od bardzo wielu czynników. Może być oczywiście drożej, jeśli wybierzemy jakiś kurort o wysokim standardzie, ale też, jak dodaje Katarzyna Trosińska, nad Bałtykiem mamy opcje znacznie bardziej budżetowe. Jeśli chodzi o ceny nad Polskim Morzem, sytuacja jest zróżnicowana. W wielu przypadkach wakacje w Polsce mogą być porównywalne cenowo z ofertami zagranicznymi, zwłaszcza w szczycie sezonu i w najpopularniejszych kurortach. Dotyczy to szczególnie standardu hotelowego czy pakietów z dodatkowymi usługami. Z drugiej strony wciąż można znaleźć oferty bardziej przystępne, zwłaszcza poza głównym sezonem lub w mniej obleganych lokalizacjach. Branża ma świadomość wrażliwości cenowej klientów, dlatego obserwujemy dużą konkurencję i próby utrzymania atrakcyjnych proporcji. Nie można jednak wykluczyć presji na wzrost cen wynikającej z rosnących kosztów prowadzenia działalności, czyli z energii, kosztów wynagrodzeń czy też usług. Co ważne, jak podkreślają ekspertki, z którymi rozmawiałem na ten temat, czasy kiedy to cena była tym Głównym i jedynym właściwie kryterium wyboru już minęły, choć oczywiście ona cały czas odgrywa y, ważną rolę. Tak czy inaczej Polacy coraz bardziej świadomie wybierają miejsce letniego wypoczynku, a na znaczeniu zyskują takie kwestie jak wygoda, ekologia, ale też po prostu chęć lepszego poznania naszego kraju. Jedynka. To jest radio. Zatem możemy się założyć, że i w Sopocie turystów będzie więcej i dobrze, bo jest to rzeczywiście piękne miejsce, w którym właśnie dzisiaj jest radiowa jedynka z okazji swoich setnych urodzin. Za chwilę kolejne spotkanie z naszymi słuchaczami. Dziś twój ważny dzień pokaże ci magiczny świat. Yeah. We'll jest iluzją? Press Jedynki prosto z Sopotu, za kwadrans, godzina 18. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. I ile życzeń z okazji tego naszego stulecia. Dzisiaj usłyszeliśmy od słuchaczy, którzy odwiedzali nasze plenerowe studio, tak naprawdę od godziny 14.00 przychodzili. Uściskaliśmy sobie dłonie, wysłuchaliśmy no tylu Wspaniałych słów. I jeszcze kolejne, zdaje się, usłyszy Ania Zagrzewska, którą straciłam z oczu. Ania, gdzie jesteś? No i tutaj macham ci bardzo głośno, krzyczę. Cześć! Jestem, widzę cię. Okej, okay, świetnie. <gry> mam nadzieję, że się widzimy, a z Państwem słyszymy. Tak, mam słuchaczy, tym razem nieco młodsze pokolenie, bo jest ze mną 17-letni Antek. Cześć. Cześć. przyjechałeś z Poznania, bo odwołali Ci dzisiaj lekcję. Dobrze Dokładnie pamiętam? tak. Już byłem na dworcu i mi odwołali lekcję. No okej, okay. i też mówiłeś, że przez przypadek dowiedziałeś się tak. i zostałeś słuchać tak. audycji? Przechodziłem tutaj promenadą i właśnie zobaczyłem radio i się przyszedłem dopytać. Okej, okay, no i dopytałeś i te wiedzę Ci przekazaliśmy oczywiście, co tutaj się dzieje. Słuchaj, co siedemnastolatek może stulatce, jaką jest jedynka, życzyć? No to na pewno wspaniałych słuchaczy, dobrej muzyki, dobrych audycji. No i to chyba najważniejsza, ale oprócz Antka ze mną jest jeszcze Klara i Hela. Cześć, Cześć. dzień dobry. Dzień. Cześć. Wy przyjechałyście z Trójmiasta, Miasta, czyli Gdynia, jeśli dobrze pamiętam. I Gdańsk. I Gdańsk, no oczywiście. Sopot, Gdynia, Gdańsk, Trójmiasto. Dziewczyny, ja usłyszałam, że wy pięknie piszecie wierszyki i podobno napisałyście z okazji urodzin jedynki jakiś właśnie dla jedynki wierszyk, zgadza się? Tak. Tak. To co przeczytacie, możecie zaprezentować, żeby wszyscy usłyszeli. Jak już napisaliście to nie chowajcie do szuflady, tylko yy, zaprezentujcie. To co, czytacie razem? No to, to chyba będzie najpiękniejszy prezent na stulecie radiowej Jedynki. Wiersz od Heli i od Klary, dziesięcioletnie przyszłe poetki. Możecie mówić. Głośno i wyraźnie. Kiedy, Kiedy słyszymy Jedynkę, pynkę, robimy pynkę, fajniutką minkę, Bo w Eter dziś w Sopotu Gratka, gratka przyjecha nam stuletnia jubilatka. No i to są przepiękne życzenia. Dziewczyny, przepięknie Wam dziękujemy. Mamy, rozumiem, też się do życzeń dołączają. Tak, oczywiście. Wszystkiego dobrego, kochanej jedynce. Jak najbardziej. Jestem wierną słuchaczką jedynki i mam nadzieję, że... Takich fajnych treści będzie można słuchać długo, długo w wideńce. A my sobie tak cudownych słuchaczy na kolejne 100 lat życzymy. Ania, bardzo proszę uściskaj. Słuchaczki duże, małe ten wiersz sprawił, że oczy mi trochę zaczęły przeciekać. Naprawdę to było przepiękne. No i nakarmieni tą wzajemną miłością na kolejne 100 lat będziemy niebawem wrócać, wracać do Warszawy. Ale jeszcze trochę ja prezentów mam dla Państwa, ale to za chwilę. Kochane Polskie Radio, kiedy to zleciało? Wiek historii zapisanej w dźwiękach, słowach i emocjach. Dziękuję za to, że od pokoleń towarzyszycie nam każdego dnia, budząc, inspirując i łącząc ludzi. Niech kolejne lata przynoszą niegasnącą pasję, nowe głosy i audycje. Niech Eter zawsze będzie pełen dobrej energii od Was, redaktorów, tak napisała Pani Bożena z, Brudni z Prudnika i do Pani Bożeny też poleci nasz urodzinowy zestaw gadżetów. Podobnie do Pani Beaty z Krakowa i do Pana Pawła z Brzegu. Za przepiękne życzenia na nasze stule Lecie. Bardzo dziękuję za te wszystkie spotkania na Sopockim Prawie Molo. Było mi niezmiernie miło z Państwem się spotkać i usłyszeć się także. Niech jedynka gra kolejne 100 lat. Do usłyszenia. W umiarkowanym naszym klimacie Gorące związki kończą się Wraz z latem w białych kopertach Milkną puste słowa znużone drogą z Łodzi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 Nie może. Gorące głowy są, ciała są gorące, dopóki lato trwa, grzeje was słońce. Lecz gdy nadejdzie sierpnia połowa, plaża jest. Oczywiście i taka też możliwość. Spotkasz mężczyznę, którego wrażliwość jest jakby ponad sezonowa stać go na bilet, z łodzi do Krakowa i że gorących obietnic dotrzyma w kurce i w czapce, gdy przyjdzie zima, będzie.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 Radio Kierowców. Maciej Sampolski, zapraszam. Na a 1 zakończyły się drogowe utrudnienia między węzłami Stanisławie a Pelplin. Na węźle Swarożyn i 25. km trasy jakiś czas temu przewróciła się ciężarówka. Na jezdni łączącej węzeł Swarożyn z, z inną trasą była całkowita blokada, a teraz tej blokady już nie ma, bo drogowcy podnieśli ciężarówkę z jezdni. Gigantyczne utrudnienia na warszawskim odcinku S8 na jezdni w stronę Białego Stoku, za mostem Grotaróweckiego, dzisiaj drogowcy rozpoczęli swoje prace. Z tego powodu na trasie mamy korek, który ciągnie się od Bemowa do okolic Brudna. W przeciwnym kierunku wolniej trzeba będzie jechać na wysokości Marymontu. Do tego informacje od Państwa. Uwaga, wypadek, droga 91 za Czewem w miejscowości Zajączkowo, służby w drodze, zaraz tam się zacznie lekko korkować. Pozdrawiam, Mariusz. Bardzo dziękujemy za informację i prosimy wszystkich Państwa o ostrożność w tych okolicach. Wolniej obecnie jadą kierowcy na A4 za węzłem Balice. W kierunku Rzeszowa prawdopodobnie doszło do wypadku, a korek ciągnie się tutaj od bramek. W okolicach bramek, ale w Brzęczkowicach kierowcy również muszą zdjąć nogę z gazu. To jest oczywiście kwestia wzmożonego ruchu. Na koniec dobre informacje z trasy A4 między węzłami Legnica Południe-Legnica. Wschód. Nie ma to już śladu po kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym, a na trasie w kierunku Wrocławia nie mamy już większych drogowych utrudnień.